Opracowany trzyletni plan odbudowy już w 1948 roku przekroczył poważnie założone wskaźniki, a nawet w wielu dziedzinach osiągnął przedwojenne rozmiary produkcji. Możliwe to było dzięki słusznej polityce Polskiej Partii Robotniczej i współdziałających z nią stronnic demokratycznych, które już w latach 1946 i 1947 spowodowały głęboki zwrot w nastrojach i poglądach tej części społeczeństwa, która wówczas jeszcze dawała posłuch reakcyjnej propagandzie i z rezerwą odnosiła się do władzy ludowej. Umożliwiło to twórczy udział w pracy nad budową Polski każdemu, kto, bez względu na swą przeszłość polityczną, szczerze pragnął jej rozwoju i bogactwa. Szczególną troską otaczały władze ziemie zachodnie. Przed Polską Ludową stanęło zagadnienie jak najszybszego włączenia tych ziem do macierzy i przesiedlenia na nie milionów Polaków z kraju i zagranicy.